Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać w nietypowym składzie, ponieważ oprócz Pawła Matei, Paweł, przywitaj się. Cześć, witam wszystkich. Będzie z nami rozmawiał również Rafał Sieciński z podcastu Brzuch Wieloryba. Dzień dobry, dobry wieczór. Także dzisiaj mamy tandem karpiawo wielorybi i będziemy rozmawiać o tym... No właśnie nie wiem, jak to powiedzieć. <śmiech> będziemy rozmawiać o tym... O, klęsce u... o kubkach wstydu. O kubkach wstydu, o klęsce urodzaju i o tym, jak się odnaleźć w... Jak w ogóle nie zagubić się w tym ciągłym nadrabianiu zaległości. I mam takie pierwsze pytanie ogólne do Was. Czy, czy wasze kubki wstydu są bardzo wysokie? <laughs> no to zależy w zasadzie w jakiej kategorii. Znaczy, czy mówimy tylko o książkach, czy o innych? Nie, o wszystkim. Ale w zasadzie dla każ kubu. Znaczy, i tak, i tak chyba bym musiał powiedzieć, że tak, jest bardzo duża. Ja właśnie patrzę na swoją jedną z kilku kupek wstydu, bo w ogóle mam w pokoju kilka takich kupek. Na jednej kupce, która składa się z książki, rozpoczętej oczywiście, bo ja zawsze rozpoczynam wiele książek, rozpoczętej książce Moja siostra, moja miłość, Joyce Carol Oates, stoi bycie w śmierci Marceli, wyżej jest Robinson w Bolechowie Macieja Płazy, który też już zaczęłam i Cichy Pokój Lori Schiller, Amandy Bennett a na tym jest mikrofon <głos> i to jest jedna kubka obok stoi wielki stosik Dika którego miałam wielki plan że hej, zrobię sobie miesiąc z Dikiem i będę czytać Dika i przeczytam jedną książkę to zabrzmiało, to zabrzmiało dwuznacznie wiem jak to zabrzmiało no <głos> jak to zabrzmiało no niestety takie sobie takie ma nazwisko, że że tak, a właśnie, albo nie, już nie przechodźmy w dygresję. I, I to są tylko książki, tak? A na przykład w serialach to jestem już straszna dupa, skoro już mówimy o dikach, to powiem, że jestem straszna dupa w serialach, bo na przykład tych Marvelowskich to prawie w ogóle nie ruszyłam. Na Netflixie to ciągle widzę coś, co wypadałoby nadrobić, ale jakoś mi się nie chce. I tak właśnie ostatnio mi przyszło do głowy, że że tak na dobrą sprawę, to ja się trochę wypisałam z tego ciągłego, o właśnie przypomniała mi się jeszcze jedna metafora, gonie, gonienie króliczka, to tak też mm -hmm. zwierzęco dzisiaj, że już się trochę wypisuję z tej gonitwy, bo naprawdę, szczerze mówiąc, trochę mam dosyć takiego ciągłego dopisywania sobie do listy nowych rzeczy i takiego ciągłego wrażenia, że że z czymś jestem do tyłu, że czegoś nie przeczytałam, że powinienem czytać więcej, oglądać więcej I, i mam wrażenie, że w pewnym momencie już człowiek nie czuje przyjemności w ogóle z tego wszystkiego, że tego jest po prostu za dużo. No i chciałam was właśnie zapytać, jak, jak wy na to patrzycie. To wracając do twojego pierwszego pytania, u mnie są dwie kubki wstydu. Są kubki wstydu rzeczy, których nie ruszyłem, które mam przeczytać, obejrzeć, zagrać, a które posiadam. I jest druga kupka wstydu, rzeczy, które powinienem nadrobić, bo są nie wiem, ważną literaturą, ważnym filmem, ważnym tytułem w czymkolwiek a tego nie posiadam i gdzieś tam są jakieś listy na filmwebie zaznaczone, że powinienem sobie to obejrzeć, czy na jakimś lubimy czytać, czy w sklepie PlayStation. I ja mam, powiem tak, gdybym, gdybym miał podsumować tylko tą kupkę kubkę rzeczy, które posiadam, to na przykład y, przez najbliższe kilka lat nie musiałbym nic kupować, nie? Jeżeli miałbym ograniczyć się tylko do Netflixa To powiedzmy przez rok albo więcej Nie oglądałbym już nic innego Albo nawet więcej bo To, to jest, to jest jakaś kosmiczna ilość Tak samo gier, które posiadam To ze względu na to, że od wielu lat jestem w tym abonamencie PlayStation Plus i tam dają ci gry za darmo co miesiąc 3, 4, a ogrywam np. jeden tytuł To tak samo, Na przykład gdybym już nigdy nie kupował żadnej gry To i tak miałbym grać do końca, nie wiem, generacji na przykład. To, to, to, to jest po prostu taka ilość rzeczy, które posiadam, a których nie, nie, nie, nie ruszyłem nawet, to jest w ogóle zastraszające, przestałem o tym myśleć. Natomiast te na przykład klasyki kina, czy to założyłem sobie, że obejrzę wszystkie animacje Disneya, te takie pełnometrażowe i gdzieś tam co jakiś czas sobie coś odhaczam z tych list, no to, to są już w ogóle na kilkaset pozycji, ale to... O tym też nie chcę myśleć. No i Ja to w ogóle mam, to znaczy tak czuję, że mam takie niewielkie szczęście, że dużo takich rzeczy, które są takie mm, na pierwszym planie, czyli na przykład te wszystkie wspomniane seriale superbohaterskie, albo Gwiezdne Wojny, to są rzeczy, które mnie totalnie nie interesują. I zupełnie tego nie nadrabiam, nie czuję żadnej potrzeby i no to jakby, jeśli bym chciał za tym wszystkim nadążać, to jakby odrzucenie tego daje mi trochę jednak jakiegoś oddechu. No i w, znaczy ja mam troszkę inny problem przed serialami i on, on wygląda tak, że jest dużo seriali, które generalnie wyglądają fajnie i bardzo chciałbym je nadrobić, ale wydaje mi się ciężkie. A ja akurat w, w ogóle w kinie od jakiegoś czasu, i, do, czy, dobra powiedzmy w kinie i w telewizji, ja nie lubię rzeczy, które są trudne. Ja wiem, że to głupio brzmi, ale ja lubię czytać, lubię czytać trudne jakieś ciężkie książki, takie, które mnie naprawdę wymęczą, ale jak coś oglądam, to ja zazwyczaj to oglądam przy jedzeniu, po pracy. I ja po prostu lubię, jak to jest coś, coś lekkiego, jakiegoś zabawnego, takiego rozrywkowego. I w zasadzie trudno mi czasami znaleźć coś nowego w tej kategorii, takich, takich fajnych odmurzczaczy. A z kolei tworzy mi się coraz większa lista jakichś takich tytułów, które mają mm, renome czegoś ambitnego, na przykład Black Mirror. Ja obejrzałem chyba półtora sezonu. i no, no, Znaczy ja znowu nie podzielam jakiegoś wielkiego zachwytu nad tym ale było to całkiem niezłe, ale jakoś nie chce mi się tego kończyć, bo źle mi się przy tym obiad jadło. <laughs> ale trochę to rozumiem i też mam... Bardziej niż te seriale marvelowskie, wyrzuty sumienia wzbudzają we mnie jakieś rzeczy z kanonu. Shirley Jackson była przez wiele lat moim wyrzutem sumienia i, i w sumie... No, mogłabym powiedzieć, że żałuję, także że nie wzięłam się za nią wcześniej, ale też z drugiej strony nie, tak, przyszedł odpowiedni moment, fajnie, mam świetną zajawkę na nią, czytam teraz wszystko, czytam teraz wszystko, co mi wpadnie w ręce, tak, nawet łącznie z jej biografią, słuchałam już dwóch podcastów o niej i, i tak naprawdę zamiast dokończyć to, co już zaczęłam, to, co wam czytałam przed chwilą, te tytuły, a to jest tylko część rozpoczętek przeze mnie książek, to znowu to, to siedzę w Shirley, tak? I, I szczerze mówiąc, to nie wiem, co, co sprawia, że, że jestem taka strasznie rozkojarzona w tym, w tym, w tym czytaniu, w tym oglądaniu i tak dalej, że nie potrafię jakoś tak jednej rzeczy skończyć, bo, bo jak przychodzi jakiś trudniejszy moment, a ja też często czytam rzeczy, które nie są takie hopsiu leciutkie, jakieś tam Jakiś tam kryminalik, który, który bardzo wciąga i się szybko, szybko czyta, jak to się mówi często. I jak wystarczy jakiś moment takiego zawahania, czy jakiś cięższy moment, czy po prostu jakieś takie zmęczenia materiału, to jakoś tak... Mam ochotę zacząć coś nowego. Zresztą ja mam w ogóle cały regał książek, których jeszcze nie przeczytałam, a które chcę przeczytać. I zawsze patrzę i kurczę, ta książka jakaś tam randomowa. O Boże, przecież ja to tak strasznie chciałam przeczytać dwa lata temu. Dlaczego jeszcze nie zaczęłam? No i co? Biorę i zaczynam. <śm> <śm> <śm> I potem... Mam identycznie, mam identycznie. I, I czuję się po prostu jak taki dzieciak czasami, jak dzieciak w sklepie z zabawkami, że chciałabym mieć wszystko. Chciałabym mieć wszystko, a potem wracam do domu z dziesięcioma zabawkami i nie wiem, którą się bawić. Każdą się bawię 5 minut. Mhm. No, to ja też mam coś takiego. Ja przy książkach mam też taką metodę, bo no rzeczywiście czasem jest tak, że jakaś też książka wydaje mi się na przykład za ciężka. Ja mam określone pory dnia, w zasadzie, w których czytam różne rzeczy. I na przykład zazwyczaj po pracy się biorę za coś takiego, co troszkę może więcej ode mnie wymaga. A przed snem już nie wiem, zazwyczaj muszę mieć jakąś książkę, która nie jest zbyt mądra albo przynajmniej jest, jest dobra, no ostatnio to może nie, że nie, nie zbyt mądra, bo czytam sobie biografię Hitlera przed snem, no, to mnie jakoś uspokaja po prostu. A nie wiem, a znowu o innych porach, nie wiem, mam jakieś książki programistyczne, o innych porach sobie czytam jakąś, nie wiem, coś z filozofii i jakoś tak, nie wiem, muszę to mieć porozkładane. Nie jestem czasem na przykład w stanie czytać horroru przed snem. nie dlatego, że on mnie straszy, ale dlatego, że ja czytam taką książkę z zamiarem tego, że w, pod koniec jakby czytania będą mi się już oczy kleić i już mogę gubić jakieś tam wątki. Mhm. Wiecie co? Mnie to tak zastanawia jedna rzecz, bo każdy podejrzewam z nas ma taki regał książek, który ma właśnie w ten sposób, że kupił sobie, bo czekał na tą książkę, i mm, jak już ją dostał, to odkładę na powiedzmy na lepszy moment nie? i ten moment nigdy nie następuje ja mam tak, że w, w ciągu roku kupuję, co roku kupuję jedną książkę Licharda, bo teraz jak już wychodzą kupuję nowego Murakamiego i te książki czytam właściwie od razu jak je dostaję do ręki, to je czytam ale w pewnym momencie u mnie był takim pisarzem King i teraz tylko Kinga już sobie dokładam do regału, nie? że kilka, kilka ostatnich książek w ogóle mam nieruszone Zawsze sobie tak się śmieję, że był taki serial Lost i tam był taki bohater, Desmond się nazywał, i on miał książkę swojego ulubionego pisarza, jedną, jedyną, której nie przeczytał, bo ją sobie na e, ostatni moment zostawił, żeby, no nie wiem, na koniec życia swojego ją przeczytać. Ja sobie tak wmawiałem, że no tak sobie ustawiam Kinga, że to będzie na jakiś tam, nie wiem, emeryturę. Ale zastanawiam mnie jedno, czy, czy, czy, to, czy to, to, co robimy, to... W ogóle ma jakikolwiek absolutnie sens, bo historia i, i przyzwyczaiła mnie do tego, że rzeczy, na które się napalałem i kupowałem od razu w dniu premiery, bo bałem się, że później tego nie będzie, to otrzymywały wyznowienia i wyznowienia ciekawsze, bo z lepszym tłumaczeniem, bo z lepszym wydaniem, czy w ogóle później pojawiały się w e-bookach, a ja jestem teraz już w ogóle mega fanem e-booków, bo e-booki nie zajmują mi fizycznie miejsca i tak sobie patrzę też na, na swoje regały i też mam powiedzmy jeden regał rzeczy, których mam nieprzeczytane ale taki duży regał od powiedzmy yy, dwa metry i, i na, wysokości i metr 2 znaczy dwa, metr, dwa metry wysokości, metr szerokości i 8 półek i na, na tych 8 półkach są książki, które są, nie przeczytane są mnie to trochę przeraża, naprawdę to, ta, ta ilość rzeczy, które zgromadziłem, a które w żaden sposób nie są ruszone to jest jak sobie człowiek pomyśli, ile pieniędzy na to wydał bo to, to nie są dary losu tylko no, czasami to jest, że sobie coś na prezent zamówiłem na przykład yy, dom z liści ale to wydałem na to ciężko zarobione pieniądze i to nie jest żadna lokata. To, to, to, to nie jest coś, co będzie z biegiem lat y, zyskiwało na wartości, bo to są książki, które będą wznawiane. Jasne, raz na jakiś czas trafi się tytuł, który teraz osiąga załóżmy 200 zł na Allegro, ale w końcu zrobią wznowienie tego. To są książki z Fabryki Słów, które gdzieś tam, o no, Grzędowicz, na przykład cztery tomy Pana Lodowego Ogrodu, które kupiłem i, i, i stoją od, nie wiem, prawie 10 lat. Dlatego ja nigdy nie kupuję, znaczy nigdy, zazwyczaj nie kupuję książek tuż po premierze, dlatego że na przykład chciałam przeczytać Exodus Orbitowskiego, ale stwierdziłam, kurczę, po co będę kupować za pełną cenę okładkową, czy tam czego się po prostu wyższą. Po czego może będzie w promocji i kupię sobie w promocji za pewnie kilkanaście złotych jakiegoś e-booka, a może nawet i papierową, bo akurat Orbitowskiego lubię mieć w papierze. I tak naprawdę do tego czasu prawdopodobnie nawet gdyby stała na półce i czekała, to bym jej nie ruszyła. Dlatego, że do że no, widzę po prostu, jestem już po latach po latach czytania jestem po prostu realistką i widzę w jaki sposób czytam książki i, i o ile nie, nie, jest, nie stoi ktoś nade mną z bacikiem w postaci wydawcy, który mówi hurdur, bo, bo, bo jest premiera, bo trzeba recenzję napisać, to, to ciężko mi się sprężyć. Ja w ogóle... jeszcze, zresztą w ogóle temat... Jeszcze tak cię mhm. przerwa na chwilę, Pawle. W ogóle jeszcze jest ten wątek tego, że ja w zasadzie od którego 18 roku życia wszystko, co... Znaczy no, no, może bez przesady, że wszystko, ale większość tego, co czytam, recenzuję. I to też jest takie coś, że... No właśnie, albo czujesz taką, taką presję, że musisz to skończyć, a jeszcze musisz mieć w ogóle zdanie na ten temat. Mi na przykład... Bardzo brakowało swego czasu. Teraz już faktycznie sporo odpuściłam, ale swego czasu mi brakowało takiego czytania dla samego czytania, a nie po to, żeby wyrobić sobie opinię na jakiś temat. Bo tak to mam zawsze taki odruch, że jak coś czytam, albo też jak oglądam, chociaż z oglądania mam to mniej, to muszę od razu formułować w głowie... Swój osąd. <śmiech> Takie to jest męczące na, na, na swój sposób, że nie odpuszczasz, nie czekasz po prostu do końca, aż, nie wiem, aż twój osąd sam ci wejdzie do głowy, tylko tak ciągle, wiesz, analizujesz, zastanawiasz się, i, I nie mówię, że to zabija przyjemność czytania, absolutnie nie. Ale czasami tak się po prostu chce coś przeczytać tylko dla siebie, a nie po to, żeby, żeby dyskutować o tej książce, żeby formułować opinie i tak dalej. Miałem taki moment parę <grych> lat temu, że rzeczywiście bardzo dużo tego, co czytałem, to były książki, które dostałem do recenzji i to miało jakby swoje plusy, bo jeśli coś dostałem do recenzji, no to rzeczywiście od razu to czytałem. Ale aż trudno było mi wtedy znaleźć czas, znaczy czas i w ogóle jakąś taką właśnie motywację, żeby sięgnąć po jakąś książkę taką, która leży od dawna na półce. I rzeczywiście już byłem taki aż zmęczony tym, że każda kolejna rzecz, którą czytam, rzeczywiście wy wymaga jakieś posiadania, znaczy wy wymaga ode mnie tego, żebym posiadał na, na jej temat opinię. Yy, jakoś tak, nie wiem, w ogóle brakowało mi yy, może wręcz jakiejś takiej swobody w dobieraniu tych tytułów. No teraz się trochę z tego wyleczyłem. Może też przeczytałem za dużo kiepskich rzeczy, które dostawałem do recenzji i jakoś już trochę inaczej do tego podchodzę. No, ale, ale to jest rzeczywiście coś, coś, nad czym trzeba się nauczyć panować, mam wrażenie. Dlatego, dlatego ja w jakiś tam sposób się wycofałem w ogóle z pisania recenzji i uciekłem od tego wszystkiego, bo chciało się być rzetelnym recenzentem, przeczytać pozycję. A czasami to były, no nie chodzi nawet o to, że były, to były słabe książki, to były miałkie po prostu, takie nic nie wnoszące do, do, do życia i nie czytało się tego dla przyjemności, trzeba było kończyć z obowiązku, a teraz sobie patrzę na, na różnego rodzaju recenzje na blogach i mam wrażenie, że ci ludzie tych książek nie czytają że to są czy wido czy yy, to no, sama nazwa wskazuje, vlogerzy, czy, czy blogerzy, oni nie czytają tych książek, oni nie dostają, nakłada, dokładają na półkę, nie wiem, prze, przejrzą ją, czy przeczytają trochę i, i to są bardzo płytkie, bardzo hmm, takie pobieżne. Yy, niczym pobieżne, ale niczym nawet nie wskazujące na wartość jakąkolwiek danej pozycji recenzję i trzeba było tak robić, wiesz, przeczytało się jakąś recenzję zagraniczną na Amazonie, trzeba było przeczytać Blura, znaleźć jakąś jeszcze jedną recenzję i, i, i w, w, wystawić laurkę, bo ja pamiętam, że WAP pozdejmował moje recenzje chyba Błękitnej Krwi, gdzie, nie wspomnę czy Błękitnej Krwi, ale któryś takiego kryminału, gdzie zjechałem tą książkę na karpenoktem i oni mi ją zdjęli z swojego fanpage'a. Y bo nie była pochlebna nie? Mm mm -hmm. Mm -hmm. Bo, bo ja, to ja się przyłożyłem przeczytałem Agato zrobiłaś redakcję y w korektę, wrzuciliśmy ją na na karpę noctem a później wap zrzucił ją ze swojego fanpage'a no bo ja, ja się rzeczywiście zrobiłem jakiś tam research do tej recenzji i, i poświęciłem trochę czasu na przeczytanie książki i napisanie tekstu ale do czego, do czego zmierzam? Teraz na przykład już czytam tylko niby dla przyjemności, ale paradoksalnie też nie potrafię przerwać czytania. Na przykład czytam pierwszy tom serii z Harry nie Nietoperza, Człowiek nie Nietoperz. To jest, zacząłem czytać 1 grudnia chyba, ja nadal czytam, jest 13 luty. W międzyczasie coś tam innego wziąłem na tapetę, bo ja czytam sporo książek sportowych o koszykówce i mam Kobiego Bryanta, Showtime i, i, i jakiegoś tam lery Contra Magic, to także ja sobie coś czytam poza tym. Ale jeżeli wydałem pieniądze, czy to na e-booka, czy to na papierową książkę, to paradoksalnie też mi jest głupio tego nie przeczytać. Nie wiem, czy też tak macie, bo i mnie jest po prostu, no nie wiem, wydałem załóżmy tam, no e-booka tam, załóżmy jakieś promocji był za 15 zł pakiet trzech książek, ale wydałem na to pieniądze i teraz tak zostało mi 70, czy przystałem 78%, stała mi sama końcówka i ją męczę, nie wiem, po, po, po kilka, nie wiem, rozdziałów powiedzmy, ale nie, nie chcę jej po prostu rzucić w kąt, czy tam usunąć szczytnika, bo no na to pieniądze i głupio mnie jest. <głos> Macie tak, czy ja jestem jakimś w ogóle odosobnionym przypadkiem? Znaczy, jeśli książka jakoś tam dobrze rokuje, tylko mam jakiś problem z jej przeczytaniem, to zazwyczaj jakoś po prostu już zaciskam zęby i robię sobie taką kilka takich intensywnych sesji, bo do no, rzeczywiście mam coś takiego, że jeśli, bo znaczy, ja po prostu powoli bardzo czytam. I jeśli czuję, że książka po prostu idzie mi bardzo wolno i mija na przykład trzeci tydzień, a ja czytam coś dalej, to zaczyna mnie to irytować, bo nie wiem, nawet jeśli to jest bardzo dobra rzecz, to, to jakoś. No nie wiem, nie lubię czytać aż tak długo jednej książki, to jest jakieś takie głupie myślenie. No i wtedy zazwyczaj po prostu przesiadam i w, nie wiem, tych już kilka dni kończę, nawet jeśli na przykład została mi połowa, a połowę czytałem przez trzy tygodnie, tą pierwszą. Ale nie, jeśli książka jest po prostu słaba, to bardzo już często teraz takie rzeczy po prostu odrzucam, bo, bo ty, za, za dużo trafiam tych takich słabych rzeczy i no, no zmarnowałbym na to życie. Mhm. Tak się zastanawiam, jak wydam, zastanawiam się, co bardziej na mnie działa. Czy fakt, że ktoś mi dał książkę do recenzji, czasami jest tak, że na przykład dostanę jakąś książkę, mimo że jej nie zamawiałam sensie, no na przykład e, Bycie w śmierci Marceli. Nie obiecałam recenzji, ale dostałam tę książkę i jest mi głupio, że jeszcze jej nie przeczytałam, nie? Mm -hmm. e, troszecz troszeczkę tam zaczęłam, ale, ale, ale jakoś nawet nie... Tak naprawdę jakbym miałem teraz za zacząć czytać to od nowa, bo przeczytałam tylko kilka stron. Mm, czy, czy, czy bardziej jeżeli wydam pieniądze, jeżeli wydam pieniądze zależy jeszcze ile, jeżeli wydam faktycznie te kilkanaście złotych za, jakoś, za jakiegoś e to myślę, że powyżej 50% to już mogę sobie odpuścić, jak mi się nie podoba. <grystanie> <grystanie> Wiecie, bo to jest takie myślenie na zasadzie, że na przykład, nie wiem, kupisz sobie jakąś bułkę i i wydałeś na to tam te 5 złotych, czy ileś i głupio cię jej nie zjeść, nie? No bo, no bo kosztowała pieniądze. Ale z drugiej strony tak podwójnie się każesz. Nie dość, że wydałeś pieniądze, to jeszcze się każesz tym, że zmuszasz się do jej jedzenia, więc stracisz w zasadzie podwójnie. I myślę, że tak naprawdę tak jest z książkami. Wiesz to trochę to jest słabe porównanie, bo Wcale nie. jest jest potrzebny do życia. A jeżeli wiesz, że kupiłaś coś, żeby coś zjeść, a tego nie zjesz, to będzie No dobra, nie, to i... no że wyrzucanie yy... jedzenia jest słabe, ale, ale wiesz, o co mi chodzi. Wiem o co ci no, chodzi. No. Na przykład, tylko że tak, jeżeli jesteś w restauracji i na przykład jedzenie jest siajowe, nie wiem, czy, czy, czy, czy wiecie, co znaczy siajowe, czyli kiepskie, o... Um to idziesz i mówisz, że przepraszam, ale to i to jest takie, to i to jest takie i żądasz zwrotu pieniędzy. Albo nie płacisz z rachunek. Z książką no nie masz jak zwrócić tego. No to tak, to, to tak nie działa, hmm. że wiesz, że... Przecież nie wiem, może Empik przyjmuje zwroty. Nie wiem, tak, ale się nie zastanawiałem, ale nie sądzę, że wiesz, że nie coś kupujesz... Może zwrot na zasadzie, że nie czytano, Że, że można? No tak, ale załóżmy, że jest, jest na przykład, nie wiem... Nie wydaje mi się, żeby było możliwe, że reklamujesz książkę na zasadzie, ci że ci się nie podobała, nie podobała no, bo wszyscy by mówili, że o, nie podobała mi się, dawajcie mi kasę, nie? Mhm. Wiesz, w grach komputerowych Fajne to wprowadzili w niektórych y, Sytuacjach chyba Origin od jej y, Ma tak, że możesz sobie sprawdzić Daną pozycję i ją zwrócić Tak samo chyba Steam działa Natomiast takich reklamacji na Playstation nie ma więc jeżeli gdzieś tam ja wydam pieniądze To ja jej niestety zostaję z tym towarem z tymi produktami kultury jest troszeczkę inaczej niż z innymi innymi rzeczami, buty ci się nie podobają, możesz zwrócić ciuchy, możesz zwrócić. Właściwie yy, właśnie to mnie zainteresuje, bo jeżeli każde dobro, tak, które kupujesz, masz prawo zwrócić bez podania przyczyny, znaczy, przynajmniej tak jest w tych sklepach, że nie wiem, kupujesz sobie yy, sukienkę, i wracasz do domu, mm -hmm. zakładasz się i mówisz o kurde, no jednak nie i idziesz i zwracasz i oni oddają ci pieniądze zastanawiam się czy tak jest z książkami bo w H&M, w Crop Townie czy, czy w Reserved yy, masz miesiąc na zwrócenie towaru tak, ale różnica jest taka, że oddajesz tę sukienkę już jej nie masz wiem, a książkę możesz zwrócić na przykład wracasz do domu z nowym Harry czy też go w nocy i odnosisz nie, nie, jednak nie, nie chciałem tej książki miałem zaćmienie Wydaje mi się, że MP coś... Znaczy... W chyba Empiku, teraz mogę się mylić. Po prostu można zwrócić do jakiegoś chyba czasu. Nie jestem pewna, nigdy tego nie, nigdy tego nie sprawdzałam, aczkolwiek moim zdaniem jest... Ogromna różnica nie? na tej zasadzie, mhm. że książka przeczytana to tak naprawdę jest już towar skonsumowany. I nie chodzi o to, że, że ona jest zniszczona, no bo jest możliwe tak przeczytać książkę, że ona nie będzie wyglądała zniszczoną i można było spokojnie ją komuś odsprzedać. Ale, ale, gdyż, ale kiedyś, to już wszystko większość książek była już czytana. Tak, pamiętam. <głos> pamiętam, jak Empik jeszcze był, był miejscem, gdzie się chodziło czytać książki, chociaż ja nigdy tego nie robiłam. Nie, nie. Ja czytałem komiksy. No, no, no właśnie. Nie, nie, nie będę ukrywał, chodziłem, czytać komiksy. Dlatego teraz są zafoliowane. Ale <głos> myślisz, że ci pracownicy Empiku nie biorą tych książek do domu, nie czytają, i odkładają na półkę, albo nawet podmieniają. Ale ja nie mówię, że jest... tak nie ma. Ja absolutnie nie <głos> no. twierdzę, że tak nie ma, żeby nie było. Tylko chodzi mi o to, że z, z punktu widzenia że chodzi mi o to, że to tak naprawdę kupujesz książkę, żeby ją przeczytać, a nie żeby ją mieć. Znaczy czasami też, żeby ją mieć, ale no tak jakby nawet jak kupujesz e-booka, to tam od, od razu masz taką informację, że musisz się zgodzić na odstąpienie, odstąpienie od tego prawa zwrotu w ciągu tam 14 dni. Dlatego, że mógłbyś, wiesz, wziąć sobie tego e-booka i albo skopiować, albo nawet po prostu przeczytać dwa tygodnie i oddać i nie zapłacić. Nie? No tak. nie wiem czy zwróciłeś uwagę kiedyś na to nie nie czytam w internecie tych, tych regulaminów i tych wszystkich rzeczy na które się zgadzam już dawno sprzedałem swoją duszę na pewno eee, do piątego pokolenia <śmiech> jest o tyle na przykład e, fajnie z Netflixem i uwielbiam tą platformę i się śmiejemy, nagrywamy taki podcast przekaz jeśli yy, śmiejemy, że to jest sponsor główny bo tam najwięcej jeszcze omawiamy, ale ja tak naprawdę się już yy, ograniczyłem właściwie tylko do tej jednej platformy i jeszcze czasami oglądam sobie jakieś stare, słabe filmy klasy B na YouTubie bo to tam wrzucają, wiadomo, że nielegalnie ale nic nielegalnego w oglądaniu tych filmów nie ma i ja już jestem 100% legal, także już nie mam żadnego pirackiego programowania, żadnej pirackiej kopii filmu, niczego nie mam u siebie e, na komputerze i wszystko oglądam legalnie. Nie chwaląc I... się, hu, hu, hu Nie chwaląc się, nie, ale, ale to też jest... Znak czasów, nie? Trzeba było, trzeba było do tego dojść i paradoksalnie właśnie jak zacząłem zarabiać pieniądze i do, poszedłem do pracy, już nie byłem biednym studentem, który głodował i, i wydawał wszystkie swoje oszczędności na, na, na alkohol, na juwenaliach, to, to właśnie dążyłem ku temu, żeby nie, nie wiem, kupować sobie nowe auto, czy, czy wiesz, czy, czy, czy, czy coś takiego, tylko żeby przejść z tą swoją konsumpcją kultury całkowicie na, na w sposób legalny. I Netflix jest fantastyczny, bo ja sobie obejrzę 10 minut jakiegoś filmu, który po prostu wyskoczył mi. I podoba mi się, oglądam dalej, ale dzisiaj po 10 minutach ja mogę sobie to przerwać i wybrać coś innego i to mi się strasznie podoba To jest, ja wiem, że są jakieś abonamenty w tych yy, legimi czy gdzieś takiego, czy, czy, że, że mogę mieć abonament i wybrać sobie jakąś pozycję, i, tylko że ja w tej chwili tak mało czytam i mam tyle swoich książek nieprzeczytanych, że mi jest głupio brać ten abonament bo byłbym, nawet to są niskie kwoty, ale byłbym z tym jakoś nie fair wobec tych wszystkich autorów, których książki mam na półkach, ale wobec siebie też, że, że po prostu wydałem na to pieniądze i, i nie czytam tego, także ja już teraz chyba tylko nad, nadrabiam zaległości, już praktycznie nic nie kupuję, jeżeli chodzi o książki. Ale to jest właśnie ciekawe, co do książek, że to jest chyba jedyne medium, w którym, no, poza takim jakimś mieć platformami e które troszkę już inaczej działają. Książka jest jedynym medium, które nie potrzebuje żadnego czytnika, jakby właśnie, czy tak, tak, tak defaultowo powiedzmy, do działania, bo wiecie, jak macie Netflix... Yy... Dobra, trochę się zgubiłem, co chciałem powiedzieć. No, zbieranie DVD na przykład dla mnie to było zawsze coś takiego trochę bez sensu, bo wiadomo, że za jakiś czas ten yy, nośnik, yy, czy w ogóle format ulegnie jakiemuś takiemu, no, przedawnieniu już, już, już po prostu nie będzie niczym ciekawym. Nie, nie wiem, w zasadzie, no teraz są te Blu-ray, znaczy, Blu-ray to już też jest chyba stare, nie? W tej chwili ja, ja sobie nie, ja w ogóle nie mam żadnego nawet w kąpie już odtwarzacza CD i dla mnie na przykład właśnie Netflix to jest w ogóle moja ulubiona strona chyba ever. Dobra, jeszcze i Spotify, czy tam jakieś te inne takie. I nie wyobrażam sobie już, jakby miał się cofać do poprzednich epok, a książka jednak to jest coś, co faktycznie... No, myślę, że dalej za te, nie wiem, 50 lat będzie jakoś tam używalne. Nie wiem, czy ktoś jeszcze będzie czytał mhm. takie książki? Może tak, może nie. A czy nie może wrażenia, że te książki, które teraz... W ogóle dzisiaj Piotrek mnie mm, zdziwił, zaskoczył taką informacją, że pyta mnie, czy to prawda, bo ja się podobno znam na branży, czy to prawda, że w Polsce ukazuje się rocznie 700 ileś tam tytułów. Szczerze mówiąc, to nawet nie... Nie mam, nie mam takiej wyobraźni, żeby powiedzieć, Moim czy to jest... Moim zdaniem nawet więcej może się ukazywać. No właśnie tak mi się wydawało... Moim zdaniem jeszcze to jest mało, 700 mi się wydaje, że tam więcej tego wychodzi. Bardzo możliwe, aczkolwiek mówię, nie mam w ogóle takiej wyobraźni, żeby powiedzieć, czy mi się wydaje, że to jest mało, czy dużo. W każdym razie chodzi mi o to, że jeżeli rocznie, tylko w Polsce tyle książek ukazuje, i... No dobra, akurat jeżeli chodzi o horror, to zbyt dużo tego nie ma. Ale ogólnie jest dużo książek. Czy nie macie wrażenia, że, że za parę lat, tak jak mówisz, Paweł, już za 50 lat, to większość tych, nie wiem, tym, tych kryminałów, tych thrillerów, nawet tych takich e, średniaków, powiedziałabym, z, z różnych gatunków, że to wszystko będzie takie... Że nikt nie będzie tego czytał. że To będzie. To, to, pójdzie, to pójdzie na przemiał. To no. będzie... to Kiedyś byliśmy zbulbersowani, bo... Ludzie wyrzucali książki. A, nie, ja myślałam, i... że mówisz o tym, jak kiedyś była informacja, że Pruszyński przemielił ileś tam książek. Wmielił na no, no, no, no, chociażby. Ale byliśmy zbulwersowani, bo ktoś tam widział, że były kartony wystawione na śmietnik z książkami. I byliśmy zbulwersowani, jak to można. Okej, okay. ja chciałem oddać mm, książki do takie, wiecie, miałem na przykład mastertony, coś takiego i poszedłem do biblioteki z plecakiem książek, a pani wzięła mówi, powyżej 10 lat to nie bierzemy. <głos> ja mówię, uuu, to mówię, no to, to będzie sporo tego. I to były też książki, które dostawałem od Carpenoctem do recenzji, które były raz czytane i to były, wiesz, ładnie no, nowa, wydane, takie. ale napatrzyła i na przykład to było 2005, 2007 i, i tych, tych, tych, tych, tych książek po prostu, mówi, tych nie weźmiemy. Mhm. Ja mówię, no dobra, no ale to są, mówię jasne, są, są stare. Znaczy, te książki mają wznawienia nowe. Ja mówię, teraz y, cały czas wychodzi Masterton, teraz replika, mówię, że to wznawia i te tyły są. Ona mówi, tak, ale my nie bierzemy starych książek, taką mamy zasadę. I ja wiesz, wróciłem, włożyłem tu na półkę i mówię, kurde, to, że. To, no ja nie wiem, czy, czy że kiedyś będę miał, nie wiem, fajną biblioteczkę i, i będę chciał chwalić się książkami, czy ja tam akurat będę chciał mieć, nie wiem, właśnie wystawionego Tona, który, który hurtowo pisał książki przecież i hmm. pisze. Tak. Czy, czy, czy, czy to będę miał, czy to będzie coś, czym można się, nie wiem, chlubić, czy, czy komuś zaimponuje, że ktoś wejdzie i mówi, wow, ale masz książkę, i nagle patrzy i mówi, ej stary, ale tutaj dwie półki ci zajmuje Lee Child, nie? To są takie, takie książki do, do tramwaju. No wiesz, o co chodzi. To, to nie jest nic z wysokich lotów, to nie są wykopomne dzieła, to są czytadła. Dlatego ja jestem strasznym zwolennikiem naprawdę tych czytników, tej, tej, tej dystrybucji elektronicznej, bo chcesz mieć coś porządnego, jak na przykład dla z liści, książki Dana Simonsa w Twardych Oprawach i, i, i się cieszysz i celebrujesz czytanie takich rzeczy. Ale y, masa pulpy to to, to powinna być pulpa właśnie, że czytasz tą książkę i zostawiasz ją na dworcu. My mamy trochę za, za bardzo, takie moje zdanie mamy trochę za bardzo wygórowane podejście do, do czytania książek i do książki jako wartości znaczy literatura ma wartość, ale książka fizycznie jest, jest, jest po prostu przedmiotem, który jak gazeta, jak magazyn przeczytałeś. Czy do tego wrócisz? Nie wrócisz. Jeżeli możesz, to ją oddaj na świetlicę, do szkoły, do biblioteki, a jak nie, to zostaw ją na dworcu, na stoliku. Ktoś inny ją weźmie, przeczyta. Dlatego bardzo fajną inicjatywą jest to dzielenie się książkami w tych takich biblioteczkach w Poznaniu. Wiem, że coś takiego jest. Tak, regał na książki. To było, było nawet parę lat temu, sześć lat temu, to wiedziałem, mi się to strasznie podobało, chociaż Wtedy nie za bardzo rozumiem inicjatywę, ale teraz na pewno bym sporo, że tam zostawił. Musimy kiedyś do podcastu zaprosić kogoś, kto nie lubi e-booków, bo to jest już trochę chyba nudne. <laughs> znaczy, ja w ogóle taka przyszła mi myśl do głowy, że z e-bookami i wydajami papierowymi powinno być tak w przyszłości, jak teraz jest z hardcoverami i paperbackami w, mm. w Stanach. Że te książki, które są faktycznie wartościowe, znaczy no, wartościowe... Hmm, Grey pewnie też by wyszedł w hardcoverze, ale wiecie o co mi chodzi, te takie ważniejsze książki byłyby drukowane, a większość takiej, które po prostu przeczytasz i zapomnisz byłyby tylko w e booku i wtedy, no myślę, że fajnie by było jednak trochę to... zaoszczędzić papieru. Ale swoją drogą, co do tej pulpy takiej, to, to to w zasadzie nie jest też jakieś nowe zjawisko, nie? Znaczy, bo wiadomo, za komuny też wychodziła masa po prostu makulatury, ale nawet jeśli no, i tak ale dalej, nawet no? jak zerknąć na jakieś przedwojenne rzeczy, to Jezu, ile można by naprawdę znaleźć jakiejś literatury, no, no może nie, niekoniecznie nazwałbym to horrorem, ale jakichś na przykład kryminałów okultystycznych, a zresztą nawet horrorów, jakiejś tam literatury grozy przedwojnej polskiej, nie tylko zagranicznej, ale polskiej, tylko byłaby cała masa. Zresztą Piotr Borowiec chyba mówił, że on gdzieś tam ma tego też na, na strychu cał, całe mnóstwo, tylko żeby się przekopać przez po prostu stosy jakiejś takiej właśnie marnej pulpy i znaleźć w niej coś naprawdę interesującego, to jest duże wyzwanie. I są takie nazwiska, które no, literatura... są ciekawe. Na przykład jest taki przedwojenny pisarz Wotowski, który właśnie pisał no, kryminały okultystyczne i jest się całkiem fajnie czyta, nie? Ale to jest jeden z chyba niewielu, których w ogóle od tego czasu, znaczy tych takich przedwojennych pisarzy tego typu, których wznowiono. A jak pomyśleć, ile tego musiało być poza tym i jak musiało to być marnej jakości, że nikt tego nie chce wznawiać. No tak jak większość książek teraz na przykład z tej tak zwanej literatury kobiecej, z tych young adult, podejrzewam, że, no dobra mówię, horrory, po prostu jest bardzo mało horrorów, więc to jest inna kwestia jakby. Ale z takich, takich najpopularniejszych e, książek, ja podejrzewam, że większość to będą zapomniane rzeczy. Mhm. I to jest w ogóle dla mnie e, też... Nie to, że smutne, ale w pewien sposób takie, bo jeżeli jakiś pisarz wyda swoją książkę, na którą pracował kilka miesięcy i to nie jest zawodowy pisarz, tylko taki powiedziałabym ideowy pisarz, to on myśli, że to będzie wielkie wydarzenie. Tak, wow, wydałem książkę, w ogóle ekstra, mój debiut, wspaniała rzecz, jestem pisarzem, a tak naprawdę... Jeżeli nie ma pieniędzy na promocję, to nikt się w ogóle o tej książce nie dowie. Mm, mhm. Kilka osób napisze recenzję na podstawie przeczytanych tam 50 stron, tak jak mówiłeś, Siku, albo napisze recenzję na podstawie innych recenzji. Więc przeczyta, ga, przeczyta garstka, część zapomni po miesiącu i tak naprawdę to taka jest kropla w morzu tylko, nie? I my się nauczyliśmy mm, traktować książki tak romantycznie dosyć, tak, miałem to powiedzieć. Tak, Romantyczne właśnie. podejście do książek mamy. No, znaczy ja już nie, ja już się wyleczyłam z tego. <śmiech> I ostatnio też, też w ogóle tak w sumie nawiązując do tego ogólnego tematu naszego podcastu, w ogóle już wymyśliłam tytuł. To będzie Kupki wstydu i mielenie książek. <śmiech> Taki <śmiech> będzie tytuł. <śmiech> to a nie wiadomo jak się dyskusja dalej potoczy. A tak, może jeszcze p... będzie jakieś drugie i albo przecinek i. i. W każdym razie chciałam też powiedzieć, że ja właśnie trochę się wyleczy, wyleczyłam albo, albo jestem na drodze wyleczenia się z czytania takiego właśnie nadrabiania, bo coś wypada przeczytać, ale nie wypada, bo jest w kanonie, tylko na przykład bo, bo polski pisarz grozy, no to wypada przeczytać, bo coś tam się ukazało nowego i też jest tak jakby no nie wiem, w, w zainteresowaniach Karpi to wypada przeczytać. I, I pamiętam, że były takie momenty, kiedy czytałam, bo ja jeszcze w ogóle dużo czytam do pracy, nie? No niestety muszę każdą książkę, którą tłumaczę, a tłumaczę średnio jedną na półtora miesiąca, muszę ją przeczytać, nie? Więc no to jest w roku sporo książek. I ja je wszystkie czytam, więc jak jeszcze sobie mam dobierać jakieś lektury oprócz tego, to, no to wydaje mi się, że już wolę naprawdę czytać Joyce Carol Oates, niż, niż być na bieżąco ze wszystkim. Bo to takie bycie na bieżąco jest tak naprawdę pułapką, bo nigdy nie jesteś na bieżąco, mm. nigdy nawet nie jesteś w na bieżąco. Znaczy, w przypadku polskiego horroru moim zdaniem już się w tej chwili nie da być za bardzo na bieżąco, chyba że ktoś się poświęci temu w wyłączności. I o ile kilka lat temu jeszcze to było, no myślę, że całkiem możliwe, o ile ktoś tam nadganiał te wszystkie jakieś powiedzmy podziemne druki, tak teraz, ja się właśnie też już z tym poddałem. Jakiś czas temu miałem jeszcze tak, że, że miałem ambicje, żeby właśnie za wszystkim nadążać, no ale Jezu, no w tej chwili to się nie da. I, i może i dobrze właśnie z tego względu, że, że nie czuję aż takiego parcia, bo wiem, że po prostu i tak nie dam rady. Tak, takie odpuszczamy na starcie, nie? Mm -hmm. <laughs> I trochę też odpuściłam w ogóle zbraniem rzeczy do recenzji. Bo jeżeli ja mam, wiesz, bo... No rozwinęło się to, jak się rozwinęło. Teraz, żeby mieć dobry układ z wydawcą i brać fajne rzeczy, to jednak trzeba trochę się poświęcić swojego czasu na promowanie też innych rzeczy i tak dalej. To ja już wolę serio ten czas poświęcić na pracę zawodową, kupić sobie tę książkę w e na przykład mm. <laughs> za kilkanaście złotych. I czytać tylko to, na co mam ochotę, mieć w ogóle wyrąbane na wszelkie kwestie promocji i tak dalej, i tak dalej, terminy i, i w ogóle. I naprawdę czuję taką ulgę. I cieszę się, że, że, że trochę wypadamy z tego, w pewnym sensie wypadamy z obiegu. Być może ktoś nam powie, że mamy, wiesz, mało fanów i, i nie, nie promujemy nic, ale, ale fajnie, że to jest tylko pasja już teraz. Mhm. A przynajmniej w tym momencie, bo pamiętamy, że, że moje podejście do karpy to w ciągu tych nastu lat się zmieniało wielokrotnie, więc kto wie, co będzie za rok. A w ogóle, jeszcze tak wracając do tego no. pierwotnego Twojego założenia, że klęska rodzaju, to zastanawialiście się, z czego to wynika ta klęska rodzaju, bo ja mam tylko taką. To pokolenie, które nauczyło się spędzać wolny czas na rozrywce, na konsumowaniu popkultury, doszło mhm. do momentu, kiedy ma pieniądze. No właśnie, Nie? ja, ja, ja, ja, ja czy wiesz co, bardzo możliwe, że to się łączy z tym, co ja e, sobie myślę, ale ja uważam, że e, kultura jest w tej chwili strasznie tania. Mhm. I może ja zabrzmię jakoś kontrowersyjnie, ale uważam, że i gry, i filmy, i książki są naprawdę tanie. Jest grupa ludzi, na przykład, na przykład moja koleżanka mówi, że książki są strasznie drogie. Ale ja mówię, Agnieszka, ale ty czytasz... Nie, nie Agnieszka, ty, nie, tylko inna wiem, koleżanka wiem, z pracy. Wiem. Ja mówię, Agnieszka, ale ty czytasz 10 książek miesięcznie. Dla ciebie, są, dla ciebie to są duże kwoty, ale jak ktoś czyta jedną książkę miesięcznie? A druga sprawa, są biblioteki, tak? są e-booki tak? I, i ten dostęp jest naprawdę tani. Ja na przykład mogę, jeżeli ktoś lubi e, audiobooki, no nie są ludzie, którzy lubią audiobooki, i już ja mówię tylko o legalnym dostępie, to ja na przykład tankuję je ja za punkty, mogę kupować w sklepie audiobooki, dostaję je tak? za tankowanie samochodem, e, samochodu. Ja, ja, ja mam tak tani Netflix, tak, da, tak tani dostęp do takiej ilości tytułów. Jeszcze nigdy nie był. Yy, ja mam abonament w sieci yy, Play i ja mam informację, że przez rok mogę mieć show. Showmax. Show, show Showmax za, za darmo przez rok. Mhm. Ja mam. Z... Te, te wszystkie, na przykład, gry komputerowe, tak? Te wszystkie ilości Humble Bundle, czy, czy promocji na gogu gdzie są gry, wiadomo, są starsze, nowsze, ale załóżmy, że nie, jeżeli ktoś gra tylko w nowości, to, i, to, to zazwyczaj ma bardzo dużo i tak pieniędzy, bo musi mieć high-endowego pc czy, czy dobrą konsolę. No, no konsole są tak tanie teraz, ale te gry od wielu, wielu lat nie podrożały nowości. I... Kurczę, to jest naprawdę czy na przykład Spotify, już nie musisz kupować muzyki, możesz sobie wykupić Spotify, ale no nie musisz wykupywać. I będziesz słuchał y, muzyki z Afriką. Mm -hmm. mm. Ale to, ale to wszystko wynika z tego, że po prostu jest bardzo dużo tych tytułów. Jest mnóstwo muzyki, jest mnóstwo książek, tak. mnóstwo filmów, seriali. Przecież teraz przez to, że wszedł ten Netflix i podejrzewam, że i Showmax i potem będą jeszcze jakieś inne platformy też no, w Polsce, ma oczywiście no, tak, w Disney. to będzie dzięki wchodził, temu no. w ogóle teraz będzie trochę jak z tym niszowym horrorem, że będzie bardzo dużo rzeczy, które normalnie by nie trafiły do dystrybucji, dlatego, że byłyby, nie chcę w ogóle może używać słowa niszowe, bo nie wiem, Stranger Things wydawało się niszowym pomysłem, a jest mega kasowe, ale wiecie o co chodzi, rzeczy takie powiedzmy bardziej ryzykowne będą szły od razu do Netflixa i będzie tego dalej bardzo dużo. I w ogóle zapisałam sobie taki właśnie wątek tej naszej rozmowy, że, że będą rzeczy, tak mi się wydaje, które będą takie Skrojone jakby idealnie pod, pod odbiorcę, w tym sensie, że masz na przykład ochotę na, nie wiem, tak jak ten Stranger Things, nostalgiczny horror lata 80. dzieci i, i wpiszesz te wszystkie słowa kluczowe i to będziesz miał, nie? Jakiś serial. Wiecie o co chodzi? Teraz mm -hmm. cyberpunk tak. wchodzi. I wydaje mi się, że znowu będzie kilka różnych tytułów, bo na przykład Altered Carbon, modyfikowany węgiel, był bardzo palpowy. Tak palpowy, że aż mi się nie podobał. Ale jestem pewna, że na bank za chwilę będzie jakiś cyberpunk. Miód. Od Duncana Tak, Jonesa, i on pewnie będzie bardziej taki... W następny weekend i Już następny, super. On będzie będzie 23. chyba trzeciego chodzi na Netflixa i to jest, podejrzewam, coś bardziej ambitnego. Tak, bo to jest w ogóle jakaś tam kontynuacja, czy tam w jakiś sposób jest związane z tym księżycem, nie? Z tego co słyszałam. A to, to wiesz, co, to nie wiem. A to, to może coś Wow, wam... Bo ja tylko obejrzałem trailer i. I tyle. Obejrzałem trailer i mm, nawet jak nagrywaliśmy ostatnio przekaz, to, to, to za dużo nie miałem na ten temat do powiedzenia, bo nie, nie zdążyłem... A mi taka mignęła informacja, że to pierwo pierwotnie miało być związane z tym ale to, mm -hmm. może, no to, super. to może, w każdym razie też tak pomyślałam właśnie, że to będzie bardziej ambitne i właśnie, i że będzie to tak wyglądać, że wpisujesz hasło cyberpunk i masz rzeczy pulpowe, masz rzeczy bardziej ambitne, masz jeszcze jakieś tam coś innego, w ogóle cyberpunk, horror, ale kryminał w ogóle noir. Ale Netflix, Netflix jest dla ludzi, którzy są, uwielbiają kino gatunkowe, przecież tam jest tak. ilość seriali i filmów science fiction, to jest po prostu e, zatrzęsień, tak samo horrorów jest bardzo dużo. Tylko, że wiele kiepskich. Mhm. wiele bardzo... Kiepskich. Oczywiście, ale w ogóle horror się uważa za kiepski, no, raczej, gatunek, tak. w którym dominuje Pulpa, kiepsk, tak, kiepskość. Tak, tak. Tak. tak. Także więc tutaj nie możemy sobie nie wiem, jakoś tam... Rozumiem, dlaczego tak jest. W każdym razie wiecie o co mi chodzi, nie? że to będzie bardzo... Że, nie, że te rzeczy będą bardzo takie wyspecjalizowane, będą... <śmiech> Zresztą nawet teraz już powstają na przykład książki pisane na podstawie kwestionariuszy. Nie mogę powiedzieć, które, bo to wie tam, wiem tam z... Z, od, od koleżanek z branży. wyjaśnij mi, bo ja, bo <laughs> ja nie bo i nie o Pewne wiem, wydawnictwo, wydawnictwo wypuściło dwa tytuły. Z, jeden kryminał thriller, coś takiego, a drugi, druga to jest książka z tak zwanej literatury kobiecej. Zawsze dodaję to tak zwanej, bo trochę mi mierzi to, ale nie ma lepszego określenia. I oni robili jakieś badania, co się osobom z targetu najbardziej podoba. I koleżanka mi to tłumaczyła na przykładzie, że podoba im się e, tematyka kresów, że podoba im się, żeby była tam jakaś babcia, która robi rosołek <grych> I, że, i, że te wszystkie, i że potem mm, z tych badań wyszło, co tam najbardziej jest pożądane w tej tematyce nie? i że jakaś e, autorka napisała książkę na podstawie tego, zawierając te wszystkie elementy. No to już słyszałem o tych książkach pisanych przez sztuczną inteligencję, że tam wrzucają do sztucznej inteligencji jakąś tam powiedzmy ilość tekstu i sztucznej inteligencji na podstawie tego coś tam pisze. Ale no nie, to, to już jest trochę co innego. Ale to, Tutaj jednak no nie, taka nie, nie, żywa nie, inteligencja. Tak, tak. tak ale, ale wiesz o co chodzi, że, się... że, że, że już. Ja słyszałam w ogóle kiedyś o Netflixie coś takiego, że oni też badają te wszystkie kliknięcia, kto kiedy tam przestaje no, oglądać tak. i że też szukają takich idealnych miksów tego, co się ludziom podoba i coś takiego też, też, że podobno tak eksperymentalnie w książkach robią. Ja w ogóle mam wrażenie, że bardzo, znaczy być może nawet najbardziej na tej takiej rewolucji Netflixowej i w ogóle tym, co się w ostatnich latach dzieje, zyskuje fantazy, jeśli chodzi o filmy, bo znaczy, to, to jeszcze się zaczęło tam, powiedzmy, za czasów yy, Tolkiena, nie? Znaczy to, Tolkiena ekranizacji. No, ale teraz przecież mamy praktycznie non-stop jakieś ekranizacje, albo są tworzone, albo mają premierę, nie? Już, po prostu jak już była tam w ogóle ta Gra o Tron, to jest coś, co tak utwierdziło to, że musi być jakieś fantazy. I jak się skończy? Tak, a Amazon teraz rośnie w siłę i robią sobie, wiesz, w ogóle, przecież robiłem serial na podstawie Tolkiena, robiłem tak. serial na podstawie Konana, Howarda, tak? wszystkie te. A to nie słyszałem, co chcą... tak, no tak, tak A widzisz, nie słuchasz przekazu? To... <śmiech> słuchaj, <Ja>, ale no nie <śmiech> słyszałem tego akurat. W sekcji Marvelowej Aha, to... mówiliśmy, że. No dobra, jak Marvelowa, to ja, ja mu się mogłem pominąć. <śmiech> To całkiem dobro, dobrą ekipę zebrali mm, scenarzystów i twórców. Eee, I oni w ogóle widać, że Amazon bardzo też mocno będzie stawiał na kino gatunkowe. Mm, ale popatrz, jeszcze do tego Amber, e, od Zelaznego, chyba Netflix ma to robić. Wiedźmin mm -hmm. jeszcze mają być kolejne tak, no jeszcze kolejne te. E, od Martina jakieś mają być. E, to znaczy war warianty, czy wariacje na temat gry HBO Trump. robi tak, spin no, także Jezu, no, I to, jeszcze to W życiu takich czasów nie było, żeby tyle fantazy się miało ukazywać i, i w dobrej jakości. A nie? słuchajcie, a przecież ile teraz jest w ogóle seriali dla nastolatków? Mhm. Takich, no, młodych dorosłych, jak to się ładnie mówi. Young adult. Young adult. No, na przykład The Thousand albo, kurczę, trochę tak się nie orientuje, ale to w ogóle widać. Wystarczy jeden... A nie hundred? Wystarczy... The Hundred, no, tak. A, dobrze, racja. <laughs> <Na> dużo zer. <laughs> Dobra, <laughs> śmiesznie. The Hundred. Ale wiesz, to też jest, to, to jest kwestia no. tego, że ta literatura jest strasznie popularna, tak, tak, bo to tak. już. Tak. To się strasznie nakręca, to... nie? Ale chodzi mi tak. o to, że też dosz, doszliśmy do momentu, kiedy można takie rzeczy kręcić, bo. Jest taki duży dostęp do tego, mm. nie? W sensie, że już się nie trzeba mm -hmm. martwić, czy się znajdą ludzie, którzy będą to oglądać, bo na pewno się znajdą, bo ludzie po znajdą prostu. Się, I to, to pokolenie, które jest trochę młodsze od nas, ono będzie już w ogóle tak mocno siedzieć popkulturze. Wiecie, my jeszcze myślimy cały czas w takich kategoriach, że jeżeli coś nie znajdzie odbiorców, to będzie klęską dla studia. Ale yy, musimy pamiętać, yy, że oni też muszą wykazywać straty. Bo jak w każdym biznesie, jeżeli będziesz miał za dużo zysków, to zapłacisz gigantyczne podatki. Więc oni, podejrzewam, że oni też muszą jakieś straty <śmiech> yy, generować. I oni mają to absolutnie gdzieś. Yy, czy na przykład wyprodukują serial za 50 milionów yy, i mają abonamentu, na przykład tam wpływów jakiś tam, to oni po prostu to, to wpisują w rubrykę koszty, tak, tak zwane, i oni, oni na tym obierają swoją działalność. Tam ci, co mają zarobić, to zarabiają, a kontent będzie zawsze, zawsze będzie. I oni tylko będą szukali yy, materiału, który napędzi im nowych odbiorców. I będziemy mieli naprawdę, będziemy mieli taki rozkwit gatunkowy, jeżeli chodzi o te platformy, że nam się po prostu w głowach nie mieści. Przecież Amazon robi dika, tak. On oni teraz, oni zrobili Człowiek z Wysokiego Zamku, dwa sezony, a teraz był taki serial, mm, jakoś niedawno z... miał premierę. Tak, Elektryczne Snedika. Tak, elektry... tak. Mhm, dokładnie. O Boże, jak ten tytuł brzmi, odpowiedziałam. Elektryczne Snedika. W każdym razie kolega już to ogląda, mówi, że nie bardzo, nie bardzo. No, to wiesz, to... Nie no wiem, nieważne. To, to trudno, Niech to miałam gdzieś. <grym> ale właśnie, chciałam w ogóle jeszcze powiedzieć, że mówimy o takich rzeczach, ale na przykład się mega strasznie w ogóle cieszę, że na przykład co, ekranizacja Shirley będzie i to jedna, druga i że powstają takie fantastyczne rzeczy jak ekranizacja opowieści podręcznej mm -hmm. Atwood, no kurczę. Super, że dożyliśmy, wiesz, dobra, to brzmi zbyt górnorodnie, że dożyliśmy czasów, kiedy takie rzeczy powstają, ale wiesz, żeby, żeby No to nie jest pierwsza ekranizacja, wiesz Wiem, o tym. wiem, widziałam screeny z tego starszego, ale wiesz, bo to jest mega artystyczne, nie wiem, czy oglądałeś ten serial i super, że w tym wszystkim, w tej pulpie, w tej gatunkowości jest jeszcze mnóstwo miejsca na takie bardzo fajne, artystyczne rzeczy. Hmm. Chociażby ten e, The Witch, e, to, the, przez to okay. dwa razy V też jest teraz na Netflixie i super. Znaczy, Dla mnie tak z drugiej troszkę strony super jest też to, znaczy, to, to, to nie zawsze dobrze wychodzi, ale mamy coraz więcej właśnie seriali tworzonych na, podsta na podstawie powiedzmy jakiejś franczyzy. E, no, kurde, nie przychodzi mi teraz do głowy żaden tytuł szczerze mówiąc. Eee, ale nie, na przykład jakieś eee, aż no... kontra martwe zło. Albo coś takiego, nie? To w, w horrorach to tak coś... Gwiezdne wojny, no nie? Te, te tak, krzyk... I było jeszcze kilka takich tytułów. Ja w ogóle cały czas marzę, żeby ktoś ale zrobił dobry serial na podstawie Blair Witch. Jak, jak coś takiego powstanie i on będzie naprawdę taki, wiecie, dobrej jakości, dobrze straszący, to, to, to ja będę w niebo wzięty. No, mitologia Blair Witch jest fajna, no. więc jakby to było... Tylko, tylko nie found footage, no, nie, dokładnie. serialu found footage to jest to, o Boże, nie... <laughs> Ale w ogóle to ja chciałam. kurde, w sumie to miałam o czym innym mówić w tym podcaście, ale nie, no fajnie się gada. <grych> ale cho ale chodzi o no, jeszcze. Chodziło mi, młoda. E, chodziło mi też o to, że że okej, okay, mamy to bogactwo i tak dalej, ale to jednocześnie jest klęska urodzaju, tak, bo ciągle nie, jest, nie możemy być na bieżąco, bo się po prostu nie da. I też mam no jadę, wrażenie, czy, że jeszcze kilka pogodzić. lat temu y, miałam jakieś wyrzuty sumienia, albo było mi przykro, że coś przegapiłam, albo miałam takie z tyłu głowy kurczę, muszę to nadrobić. To tak teraz w ogóle najlepiej jest płynąć po prostu z tym, z tym strumieniem. Co wpadnie, to wpadnie, a co nie wpadnie, no to trudno, będzie coś innego na tej zasadzie. Trochę to sprawia, że te rzeczy są mniej cenne na swój sposób, ale wydaje mi się, że to, co ma być kultowe, i tak będzie kultowe. Hmm. Jest coś takiego jak kultura uczestnictwa. I to też mam zapisane. E, i chcemy <laughs> uczestniczyć w jakimś tak. wydarzeniu. Chcemy, mamy swoją banieczkę e, w mediach społecznościowych czy tam wśród znajomych i chcemy w jakimś fenomenie uczestniczyć. Też. Chcemy mhm. e, uczestniczyć w tej wymianie zdań na temat Gwiezdnych Wojen, które się dzieją chcemy uczestniczyć w wymianie zdań na temat Stefana Dardy bo wszyscy nasi znajomi czytają te książki dla Beki i chcą się z tego, yy, chcemy też się z tego pośmiać yy, uczestniczymy w Marvel Cinematic Universe bo no, wszyscy to oglądają i chcemy wiedzieć co w tym chodzi chcemy to przeżywać wszyscy oglądają Grę Tron i te spoilery ci się pojawiają w różnych miejscach, czy to robisz sobie kawę w kuchni, w pracy, czy wchodzisz na Facebooka, czy jedziesz autobusem i ktoś rozmawia o nowym odcinku, bo to było wszędzie w pewnym momencie czy jesteś na siłowni w kolesie, którzy podają ci sztangę i pytają się, słuchaj, a oglądałeś Greotron, Tron, ostatni odcinek no to było wszędzie, tak? I chcesz w tym uczestniczyć i nie chcesz być wykluczony chcesz mieć z ludźmi o mhm. czym porozmawiać to jest... Y tak, że no, jest ci głupio przykro, bo coś cię omija I, i masz wrażenie, że też mogłabyś wchodzić, w, w, jeżeli lubisz ludzi tak? Bo może cię nie lubisz ludzi i nie chcesz z nimi wchodzić w interakcję Ale y, po prostu porozmawiać z kimś na ten temat Że masz jakiś wspólny temat i możesz z czymś porozmawiać z koleżanką w, z pracy Wy akurat pracujecie zdalnie, z mm -hmm. tego co wiem w domach no u mnie jest to tak, że ja, ja pracuję wśród, wśród ludzi i lubię w, po prostu czasami z nimi porozmawiać na tematy niezwiązane z pracą, szczególnie jak z kimś siedzę 8 godzin czy w, w, tym, w pokoju, czy na przykład jadę y, gdzieś w teren i jedziemy autem półtorej godziny i wiesz, patrzenie się w szybę i, i to tak nie zawsze działa. Mm, dlatego lubię uczestniczyć w pewnych wydarzeniach, y, w pewnych y, tak jakby punktach kulturalnych, które są wspólne, czy nawet, nawet nie kulturalnych, ale takich wiesz, społecznych, politycznych, się interesować tym, żeby, żeby mieć też z tymi ludźmi o czym porozmawiać. W związku z czym staram się gdzieś tam to rzeczywiście łykać takie najbardziej popularne rzeczy. Wiesz co, ja w ogóle mam z tym e... mam trochę inaczej, bo ja takiego właśnie tego uczucia, jakby, jakby to nazwaliście, współuczestniczenia, czy jak, jak to tam nazwać? Kultura uczestnictwa. Kult... No tak. tak. No, ja tego no. bardzo długo nie odczuwałem, bo nie miałem za bardzo rzeczy, które by rzeczywiście były jakieś tak powszechnie popularne a Który ja bym lubił, bo ja, naprawdę ja nigdy nie zostanę fanem Gwiezdnych Wojen, nigdy nie polubię jakichś tam superbohaterów, nie wiem, no po prostu mi to nie pasuje, ale w ostatnim czasie na przykład ja miałem ogromne... A na jak się przebierałeś za superbohatera, tak, ale... pamiętam te zdjęcia. Tak, ale o Jezu, nie... no tak... Ale to był inny super bohater, to był bardzo polski. I teraz super. muszę w opisie to w zdjęcie wkleić. No czy? właśnie tak chciałem powiedzieć, że lepiej nie, ale w sumie czemu nie. <śmiech> <śmiech> ale właśnie w ostatnim czasie miałem dwie takie rzeczy w takiej popkulturze, które miałem straszną frajdę właśnie z uczestnictwa w tym. I to właśnie była Gra o Tron i nowy Twin Peaks. I ja mhm. się w ogóle mega jarałem to tym, no że mogłem gdzieś tam w necie dyskutować, czy śledzić w ogóle dyskusję, jeszcze szczególnie o takich, wiecie... Mm... Wodkach, jakbym to powiedział, mitologicznych, czy jakieś takie smaczki tego, co się dzieje, a czego nie widać mm -hmm. i no Jezu, no ja mogłem naprawdę godziny spędzać na czytaniu po prostu dyskusji na temat tego, co się wydarzyło w jakimś odcinku Twin Peaks. I nie wiem, koszulkę sobie kupiłem, jakieś książki i dla mnie, nie, no to było w ogóle mega frajda, bo ja tego naprawdę Ekstra. wcześniej nie miałem okazji, no Jezu, no gdzie tam... Z, z moimi jakimiś dziwnymi i starymi grozami, albo nie wiem, czy w ogóle z horrorem takim ogólnym, no to niewiele tego jest tak naprawdę, prawda? To, to dotyczy zazwyczaj takich rzeczy bardziej mainstreamowych, powiedzmy, w ramach popkultury. No a mnie one rzadko jakoś tak ruszały. Także to, że teraz mamy tego taki wysyp, dla mnie to jest super sprawa. Ja jeszcze nawiążę do tego, że właśnie kultura uczestnictwa to jest coś, czego ja strasznie zazdroszczę fanom filmów, seriali i, i, i może gier jeszcze. W sensie, że w książkach tego nie ma. I to mhm. widać. To wydać kurwa na... O, przepraszam. Ale nie, no słuchaj, To widać no to, to... na każdym kroku, to... dlatego, że ludzie nie czytają jednocześnie książek, a też przeczytają... No nie wiem, na przykład nie da się jak o serialu gadać, tak? O każdym odcinku, jak o każdym no rozdziale, tak, to nie? prawda. Bo to jest po prostu... Yy... No, przeczytasz 700 stron i porozmawiasz na ten temat, ale były takie książki, gdzie była ta kultura tak, uczestnictwa ale to są, Harry Potter. Tylko, ale to są tylko pojedyncze tytuły. I wtedy tak, faktycznie to czujesz. A większość ludzi, którzy... Y, większość czytelników w ogóle nie czuje tego, nie czuje takiej potrzeby. Myślę, że I nie, nie ma takiego jakby wyrobionego nawyku dzielenia się swoją opinią. I oni też, jeżeli się dzielą opinią, to tak wiesz, no fajne było. A nie, nie wchodzą w szczegóły, nie jakoś tak, nie wiem, nie ma takiego rozwiniętego w ogóle właśnie tej Myślę, kultury uczestnictwa. Myślę, że 100 lat temu tak było, jak były te wszystkie powieści typu Potop, Ogniem i Mieczem. Tak. Y, w odcinkach w tych kurierach na przykład nie wiem wieczornych pomorskich czy tak i tak się ukazywały te książki i Mogło tak być, ludzie jak na przykład wracali z pracy otwierali gazetę czytali, żona później, na przykład mąż najpierw przyszedł, ona najpierw czytała, i rozmawiali na ten temat, a później w pracy następnego dnia rozmawiali, czytałeś potop, tak, mm -hmm. czytałem, ciekawe, co tam się zdarzy, no nie? Jezu, ten kmicic to jest psycho, Boże, to jest szatan, nie wiem. I wiesz, no i i to było, może wtedy tak było, ale jesteśmy niestety już w zupełnie innych czasach i tak, teraz wtedy były seriale w gazetach, teraz mamy seriale w telewizji, no już co innego teraz tak, jest, Tak, no. ale, ale za to i w sumie dopiero jak zaczęliśmy nagrywać podcasty i umawialiśmy się, że na przykład wyczamy, czytamy we trójkę jeden tekst na, dokładno tam, na jakiś tam termin i możemy sobie usiąść i pogadać, to dopiero faktycznie czuję tą kulturę uczestnictwa w czytaniu. Mhm. I to jest no, super. Są te kluby takie książkowe. Tak. Świę... One tak. działają i one działają. Ale... Myślę, że w każdym mieście, bo u mnie w bibliotekach takich miejskich są te kluby, które co no, Ale to pewnie nie czytają spotkanie. nie czytają rzeczy, które mnie interesują. Nie? Ja czy wiem, że na ale przykład so druga era. jest pro... Kryminalny. <laughs> nie czytam kryminałów, przepraszam. <laughs> wiem, okay, że druga era wiem, ma taki że... klub, ale też jakoś uh, uh, się nie wybrałam jeszcze. Ale wiem, że na przykład działają kluby dyskusyjne o książkach kryminalne i te kobietki się spotykają, czy tam, no, nie wiem, może są też mężczyźni. Na zdjęciach widziałem same panie. E, nie, tylko, wieś, starsze, no, nie tylko, wiesz, starsze, tylko były też młode ja dziewczyny. absolutnie nie zaprzeczam, że takie rzeczy istnieją i że może nawet fajnie by było w czymś takim uczestniczyć, ale w internecie tego za bardzo nie ma. W tym sensie, że, że po prostu ale, widzę różnicę. Ale ojej to teraz trochę, trochę zakłamuje rzeczywistość, bo e, uczest no, uczestniczyłaś w życiu forum Groza w każdym calu, później tak, i to się skończyło, Gotham kafe. i się skończyło, po prostu czasy forów przeminęły, ale yy, przez lata było tak, że nie gadaliśmy tam tylko o nowościach tylko na przykład ktoś mówił, że jest fajna książka dawał znać Sing dawał, że jest taka książka. Ktoś inny mówił, ją brał i kupował, i w ciągu dwóch miesięcy, na przykład, 12 osób już pisało post na temat tej książki, wymieniało się myślami, i nagle czekaliśmy była zapowiedź kolejnej części. Yy, i, to, I to było, i myślę, że to gdzieś nadal istnieje, że można mm, rozmawiać, dyskutować, w takiej, żeby była taka powiedzmy, yy, no nie. nie kultura uczestnictwa, ale żeby znalazła ludzi, którzy rozmawiają na ten sam temat w tym samym czasie yy, czy nawet na tych głupich grupach na Facebooku ukazuje się jakiś horror a siedzisz na tych grupach? Nie, no to właśnie, nie. ale ja, właśnie... ja ci mówię z, z doświadczenia, Siku, że, że nie ma tego. No. Ale wiem, że są trochę mniejsze, bo yy, kurde, ja mam taką yy, grupę, yy, wiesz co, teraz przeskoczę z temat na temat, ale mam taką grupę yy, znajomych na PlayStation, z którymi się czasami łączymy, jak widzę, że, widzę tam w tej grupie, że, że są to, tam wchodzę i po prostu gram sobie z nimi w jakąś grę i i to jest właśnie mm, przypadkowi ludzie i ktoś mówi, ej, słuchajcie, my tam zabijamy w diablo jakieś potwory, nie? a mówi mówię, słuchajcie, czytam czy taką i taką książkę. Znacie ją? No i na przykład jedna osoba zna, ale za dwa tygodnie się znowu spotykamy i znają już ją wszyscy, bo każdy sobie po nią sięgnął, bo tam gość trochę popowiadał i możemy sobie porozmawiać na tym temat. Ale no i fajnie, super. W, w ogóle bardzo... To jest ale są... ciekawe, co wspomnieliście o tych forach, bo one dawały coś, czego nie, znaczy dobra, grupy w jakiś sposób też to mają, znaczy raz, znaczy dobra, grupy nie mają kategorii, co fora mają i co często bardzo ładnie porządkuje wiedzę, ale przede wszystkim jeśli na forum był temat na przykład o mailingu, którego czytało na grodze w każdym calu, nie wiem, sześć osób, to oni mogli sobie wymieniać spostrzeżenia czy jakieś tam odczucia przez kilka lat i cały czas kontynuowali hmm. jeden wątek. Przecież na, na grupach na Facebooku wygląda to tak, że nikt nie używa wyszukiwarki, nie ma żadnych kategorii i każdy po prostu, kto przeczytał książkę, robi temat i mówi hej, czy, czy, czy czytaliście tę książkę? Fajna była. I potem... Tak, to jest tu i teraz. Pstryk, tak, koniec. Ale właśnie i to, to jest częściowo oczywiście związane z tym, że Facebook ma ograniczenia, ale w dużej mierze mam wrażenie po prostu z też takim lenistwem ludzi, którzy po prostu... Znaczy, być może nawet nie, właśnie nie są trochę wychowani w tej takiej kulturze forów, która właśnie, ta, tam zawsze była tak. moderacja i bardzo się pilnowało tego, żeby dyskusja przebiegała w jakiś konkretny sposób. jest, odpowiada znakom mhm. czasu, czyli ta kultura tu i teraz, taka szybka szybki no i szybka konsumpcjonizm. Która nie przystaje no. do czytania, dlatego że ludzie nie czytają w tym samym momencie mhm. często, nie? Bo z, po prostu z książkami jest trudniej. Ale a to, już ludziom a się bez... nie chce no, to dotyczy różnych też mediów bo jak na przykład na grupie tej yy, nie wiem czy, czy tam jesteście ogarniamy seriale z jakby nie patrzeć wypisałem yy, to... mm, się a, z tego no ja tam akurat sobie czasem śledzę no to teraz już troszkę zaczęli zaprowadzać tam porządek yy, z osobami, które na przykład chcą żeby im coś polecić bo to, no, to, to, to pewnie jest powód, przez który się wypisałeś. Tam non stop po prostu ludzie atakują pytaniami, że obejrzałem, nie wiem, grę o Tron, obejrzałem to, to, to, to i poleście tak. mi coś. No to teraz już nie można tam tak robić. Ale to, to jest właśnie naj, najgorsze jest to, że takie posty tam zdarzają się jeden pod drugim. Identyczne, bo to wiadomo, że ludzie obejrzeli 5 czy 6 na przykład tych takich najważniejszych seriali plus jakieś dwa, nie wiem, od siebie. Ale kolejna osoba że dokładnie to samo i pytają o to samo i ludzie im też polecają to samo, ale to w pewnym momencie już naprawdę szlak trafia. <grych> Ile można wspominać o mm -hmm. tych samych serialach? Znaczy... Ja się, ja się dziwię, że mm, ludzie e, nie korzystają z tych algorytmów, które na przykład udostępnia, nie wiem, e, Internet Movie Database, czy TV.com, czy jakieś aplikacje, e, czy FilmWeb, gdzie rzeczywiście oceniasz sobie kilka pozycji, które e, obejrzałeś, e, czy dla serialu TV Time taka aplikacja. E, e, I poleca Ci, poleca Ci na podstawie ocen 600 sześciu, sześciuset tysięcy innych użytkowników którzy ocenili tą pozycję, czy, czy tam może już teraz przesadzam, ale chodzi mi o to na przykład przy internet database, że, że tylko idą na jakąś grupę i klepią, ale to tak już, to tak na marginesie, naprawdę, nie, nie, nie brnimy w to. Bo te, te algorytmy są bardzo fajne, ja tam poznałem dzięki tym rzeczom masę fajnych tytułów. A już do Taki, ciągle jeszcze myślę o tym, e, o tym e, że tak się nie zgodziłeś ze mną. Wiesz co, na przykład trochę. W kulturze uczestnictwa. Nie no, tylko w tym się nie zgodziłeś Aha. ze mną. Jesteśmy wyjątkowo zgodni. Mm -hmm. <laughs> w każdym razie e, ja zauważyłem. Ja powiedziałem, że mm -hmm. chodzi mi. No? o też że to, to, to istniało na forach, no chodziło mi o to. No nie, to ja że wiem, to... że to istniało na forach. Pamiętam, to były naprawdę bardzo fajne lata na, na forum, ale to po prostu umarło przez, przez Facebooka. Mhm. Teraz to nawet jak tam wchodziłam, próbowałam coś zrobić, to i tak ludzie po prostu się przyzwyczaili do pisania jednozdaniowych postów i, i tyle, nie? Umarło. W każdym razie widziałam większa kultura uczestnictwa jest chyba wśród fanów fantastyki, bo mi się wydaje, że oni czytając fantastykę jednocześnie bardzo dużo konsumują w ogóle filmów, seriali i oni na przykład już widać, że bardziej potrafią, tak wiesz, że ktoś rzuci hasło, a oni od razu potrafią dyskusję jakąś wielką wywołać. I to mhm. jest na przykład na przykład fajne. Znaczy, do no, dobra, jest to, to forum Twu, nie forum, tylko grupa Polska Fantastyka, gdzie niestety no panuje taka, a nie inna atmosfera, więc, więc, więc ta dyskusja czasami jest trochę taka niezbyt może przyjemna, ale no szkoda, że, że w naszej niszy, w naszym grajdołku jakoś tak, nie wiem, kurczę, już tyle razy to znaczy... próbowałam, wiesz, oskręcić jakąś tam dyskusję i jakoś tak nie bardzo, nie bardzo to idzie, nie? Znaczy, ja, ja bym ja tylko powiem... dodał, żeby nie było później, żeby ktoś nie pisał w komentarzach. Są osoby, które podejmują taką dyskusję, ale jest ich mało tak. po prostu. Po prostu jest ich mało, tak jeżeli akurat nie trafisz, że przeczytałeś, wiesz, tę samą książkę, co jakaś jedna osoba, a no umówmy się, mniej książek konsumujemy niż filmów, seriali i tak dalej, nie? No to, no to mhm. po prostu ciężko się zgrać w terminie, nie? Nawet jeżeli się okaże, ja... że ktoś przeczyta, nie wiem, Joyce Carol Oates, to może za dwa lata, kiedy ja już nie znam szczegółów tej książki aż tak dobrze, nie? No to ja mam jeszcze taką w ogóle... Mm... No nie zdobędę sobie popularności. Ty już się, tyle na, rzeczy powiedziałaś, że ty i tak już zajesz na, wyklęty, na, nie? No na, na wśród słuchaczy karpenoktem, yy, yy, ale ja w ogóle mam takie zdanie, bo, bo jednak ten horror uczestniczę w, ty, w, ty, w, tym, w tym fandomie. Yy, no może nie jakoś bardzo aktywnie, ale śledzę to wszystko od wielu, wielu lat. I Teraz głównie i tak moje zainteresowania są skierowane ku science fiction już. E, natomiast ja w ogóle uważam, że mm, to mi czasami przy, taką refleksją nachodzi mi, mi przykro, że jednak y, horror przyciąga do siebie ludzi o najbardziej i mm, y, tutaj wiem, że są wyjątki, ale przyciąga ludzi, którzy mają naj, naj, najmniejsze y, wymagania. Potrzeby wymagania, potrzeby... Yy, yy, jakby to u, ładnie to ubrać w słowa, bo ja mogę użyć takich mocnych, yy, ale chcę tak trochę dyplomatycznie to powiedzieć. Ludzie, którzy mają najważniejsze. Ludzie, którzy mają najmniejsze wymagania, jeżeli względem literatury i w ogóle względem yy, tego yy, kultury. o Bo jeżeli na przykład patrzymy sobie... Yy, na horror, to przez wiele lat pokutowało i myślę, że całkiem słusznie, że to jest yy, krew flaki sperma. I nie chodzi tylko o Mastertona, ale o wiele tej groszowej literatury wydawanej przez Phantom Press. Yy, I taki Dean Kunz czy Stephen King to nie jest żaden. Yy, Wiesz, wyznacznik gatunku To jest najbardziej popularny autor, ale e, Jeżeli sobie popatrzymy na e, Hodsona Czy mm, ten, ten cały nur taki splaterowy nie związany z, z naśladownictwem Lovecrafta i klasyków gatunków, tylko taki splaterowy, który w Polsce nie jest aż tak bardzo rozwinięty, ale w Stanach to tej, takiej, tego splatera było po prostu zatrzęsienie. Czyli popatrzymy w ogóle na sam gatunek horroru, jako filmów na przykład, gdzie dominuje slasher, y, głupoty i tanie gor i tych filmów jest zdecydowanie więcej niż klimatycznych filmów gotyckich to, to, to, to właśnie te cycki, ta, ta taka bardzo łatwa przystępność tych tytułów że właściwie nie trzeba mieć żadnej wiedzy, nic nie trzeba wiedzieć siadasz i czytasz sobie jak to Bob albo John jadą i wypędzają demona, a przy okazji pukają jakąś fajną blondyneczkę i i później, nie wiem, ich kolega ginie w jakiś krwawy sposób, a na końcu znowu pukają fajną blondyneczkę, czy, czy to wiecie, to, to, to, to nie trzeba mieć żadnej wiedzy, nie trzeba mm, się na czymkolwiek znać, po prostu czytamy to dla relaksu, ale już ze science fiction tak nie jest. Ci pisarze science fiction mm, potrzebują przede wszystkim większy research, bo tam jest ten science, potrzebują jakiś większy koncept jeżeli nawet weźmiemy jakąś książkę z lat 50., 60., nie wiem, Heinleina, i, i tam większość tych książek ma zdecydowanie więcej, wymaga od czytelnika, znaczy wymagało od pisarza, ale też od czytelnika yy, zdecydowanie więcej. I tutaj nawet chodzi o nie chodzi o za zawieszenie niewiary, tak, bo czy ten to musimy uwierzyć, że jest jakiś wampir, potwór, yy, zmutowane kraby, ślimaki. Ale w przypadku wizji snutej przez pisarza science fiction jest trzeba trzeba zawiesić tą niewiarę, żeby uwierzyć w, w jakiś scenariusz, który się może wydarzyć, ale chcesz to później sprawdzić, więc czy zaczynasz zgłębiać, nie wiem, może filozofię, może jakieś zagadnienia fiku, fiku. Dobra, techniczne. Siku, dobra, bardzo dobrą opinię o science fiction, a ja mi, mi ciągle z tyłu głowy się przypomina modyfikowany węgiel, który jest po prostu bardzo pulpowy, więc wydaje mi się, że wiesz, mm. nawet jeżeli faktycznie no, to jest, science fiction... To są cztery książki a, e, cztery książki w nurcie, który e, ma setki tysięcy i możesz to powiedzieć o, bo książki o Gwiezdnych Wojnach to są takie i takie, ale Gwiezdne węgiel to po prostu nie science fiction. Wiecie, co? mówimy o hard science fiction. Mm. I, ja mam takie wrażenie, znaczy, że science fiction to może faktycznie masz troszkę takie <śmiech> przesadzone wyobrażenie o gatunku. No, znaczy, bo ja, ja też kiedyś tego sporo czytałem i, znaczy, no, wiadomo, tam wychodzi dużo fajnych rzeczy, ale ja, znaczy, problem widzę troszkę gdzie indziej, bo no, częściowo się z tobą zgadzam. E, pisząc science fiction, wydaje mi się, że dobrze jest być widzianym, czy, czy kreować się na autora ambitnego. Znaczy ta literatura, jakby. Mm, nie jest to. Więcej no, jest. Nie, to inaczej. Więcej jest odbiorców, którzy oczekują literatury ambitnej po science fiction, niż po grozie, bo bardzo, bardzo duża część fanów grozy nie oczekuje niczego Czeka, ambitnego no. i dlatego mm -hmm. nie ma, Kolejnego a, Smitha. nie ma dokładnie, dlatego ale... nie ma też zapotrzebowania na rynku mm -hmm. po prostu, no. Tak, ale pisarze też często I w, w ten sposób w horrorze, się zgodzę z tą tezą. W, w pisarze w horrorze też często kreują się na takich, no kurde, brakuje mi słowa, nie chcę powiedzieć prymitywnych. ale No Masterton bardzo... twierdzi, że nic nie czytał, tak? No, no właśnie, ale że, że, że piszą literaturę, no. która jest prosta, bezkompromisowa, są w niej właśnie flaki i sperma. I, że, i to jest ich duma, nie? W science fiction trudniej no. byłoby znaleźć, oczywiście też się znajdzie. Fantazy myślę, że już na, nawet częściej. Pisarze, którzy będą mówili, że robią taką czystą pulpę rozrywkową e, i nie mają jakby co do niej żadnych ambicji. No, wiecie co? Ja uważam, że science fiction, jeżeli chodzi o fantastykę, jest najbardziej ambitną i możecie wiesz, podawać mi pojedyncze przykłady, a ja wam podam kilkunastu pisarzy e, ale, piszących Siku, science fiction, którzy są źle, piszą źle takie rzeczy, w których... W, źle ustawiasz w ogóle akcenty tutaj, nie? Bo no, ja, nech, nie chcę, tak ja nie chcę, <laughs> ja, tak nie chcę ja nie twierdzę, że że nie ma ambitnego science fiction, tylko że ty to tak zacząłeś mówić, jakby całe więcej, science fiction więcej... było ambitne a nie, horror całe ja nie. Możemy... nie. Ja wiem, że ale powiedziałem, są wyjątki i bo to i tu. Mi... to, nie jest tak Chodziło mi o to, że bardziej w ogóle chciałam rozmawiać o odbiorcach, tak? Dlaczego w niszy horrorowej no. nie ma dyskusji? Dlatego, że w no niszy bo... horrorowej nie ma tak jakby nie ma zbyt dużo osób, które chcą ambitnej literatury. A w science fiction podejrzewam, że będzie ich więcej. Też dlatego, że po prostu jest więcej fanów science fiction. Ale no... No wiesz, o co mi chodzi, no mam nadzieję. Mhm. Myślę, że więcej osób sięga... W wieku 15 lat czy 20 lat po Mastertona, po Kinga, niż Polema. E, wiesz co, nie? E... Ale to ja, jak miałem 15 A, lat, po to... Ale sięga to... tak, po tak. Gwiedzny Wojny albo. Ja sięgnąłem po, jest... po Harry Pottera. Że... To było też takie wiesz strzelanki. Ale wiesz. Były super, nie? Paweł, Paweł, ja wiem, ale mówimy, yy, my w ogóle jesteśmy niszą w niszy. To jest trzeba, trzeba, my sobie tak, nie wiem. Yy, Mamy, mamy tą swoją banieczkę Facebooka, gdzie masz znajomych, którzy mają podobne zainteresowania, ale je, wierz mi, że, że prawdopodobnie to może takich osób jak, jak ty jest w Polsce kilka, która czyta klasykę... Mm, i wiesz, y, my naprawdę jesteśmy ale w bardzo ja dużej co? banieczce. Ale ja ja okay. czytałem science fiction, przede wszystkim. Horror, mm -hmm. horror bardzo sporadycznie. A tam Harriet... Harriet Harrison, tak? Tak, mówisz, Harrison, tak, znaczy, ja mówisz, jakieś takie tak. dużo miałem po prostu w domu y, jakiejś takiej pulpy, znaczy często niezłe, nie, nie? Ja nie twierdzę, że to były złe, złe książki, pewnie bym nawet chętnie do nich wrócił, ale nie było to nic ambitnego, no nie wiem, Właśnie, kurde, no ciekawe jakby to porównać z Mastertonem, naprawdę byłoby bardzo trudno chyba. Nie, nie wiem. No takie jest moje, moje zdanie, bo wiesz, ja wierzę, że na przykład Gwiezdnych Wojen, to yy, jak Amber wydawał, to były, były dziesiątki tytułów i, ty, i to były nakłady gigantyczne. Yy, ale ja tego naprawdę nie traktuję jako literaturę science fiction. To nie, to nie jest dla mnie... Chodzi mi raczej, mówię, no ten modyfikowany węgiel, okej, okay, no jestem w stanie zrozumieć, że to jest pulpa. Ona stała, myślę, że nawet trochę w dziwny sposób dostała takiego hype'u przy, przy, przy okazji tego serialu i ludzie spodziewali się, że to może być coś lepszego niż było. I ja powiem szczerze, że też myślałem, że to jest coś lepszego. Natomiast raczej mi chodzi, nie wiem, o Neuromancera, yy, czy, czy Hyperion. Dobrze, czy, dobrze czy, czy, okej, okay, Siku, bo po prostu niepotrzebnie podajesz przykłady, bo brniemy, ja nie zaprzeczam, brniemy, tak, nie? Brniemy. Ja nie, nie zaprzeczam, mhm. nie musisz mi udowadniać tego, że, że science fiction bywa zajebiście ambitne, nie? No no i tak mu się wydaje, że wiesz nawet tak jest, takie fantazy, gdzie piszemy o, o czasach, gdzie mm, wymaga jakaś wiedza być, wymagana jest wiedza od pisarza jakiś research, że wiesz o porządzenie konia, zbroje, ale miecze masa pulpy, to wymaga większego... masa no. jasne, ma to gdzieś, a tak oczywiście a zresztą fantazy się też przerodziło w, horror... w urban fantasy, który już w ogóle bywa mega, no. mega pulpowy nie? Ale, ale myślisz, że y, z horrorem y, no to też bardzo rzadko bywa, że ktoś się tam robi jakikolwiek research Powiem ci tak, mi się wydaje, że to jest trochę, wrócę teraz do tego, co żeśmy mówili na początku i w środku naszej dyskusji, że z, choro, Boże, z horrorem, że z horrorem jest ten problem, że w momencie, kiedy to bogactwo i ta klęska urodzaju działa na korzyść rzeczy ambitnych w innych gatunkach, to mam wrażenie, że horror jeszcze nie, nie doszedł do tego momentu, kiedy ma aż tylu różnych odbiorców, aż tylu odbiorców w ogóle, żeby tworzyć rzeczy takie bardziej ambitne. Znaczy jedyncze się zdarzają, nie? Ale to ale wciąż to, jest mało, y -hmm. nie? No. Ale to kiedy to nastąpi? Bo nie słuchaj, wiem, no, kiedykolwiek. to jest bardzo stary gatunek i myślę, że... On, to, nie wiem, już, czy kiedykolwiek, jest, ale sam mówiłeś, z... że, nas... sam mówiłeś, że kiedyś, że, że teraz nastąpi rozkwit, więc wiesz... <laughs> No tak, no tak, może tak, tak być rzeczywiście, ale to trochę czekamy czekamy. Ale i, słuchaj, i ja, mówię, wiesz, też coś... nie chcę tutaj się trzymać tego horroru kurczowo i tak dalej. Na karpę przecież nie siedzimy tylko w horrorze. Jest mnóstwo fajnych mhm. rzeczy. Ja teraz w ogóle, wiesz, Shirley, tak, jestem wielką psychofanką. Joyce Carol Oates Atwood. Atwood przecież pisze fajne science fiction. też nie ona twierdzi, że to nie jest science fiction, tylko speculative fiction. To jest ogromna różnica. W każdym razie, no wiesz, nie chcę, żebyś myślał, że, że ja siedzę tylko w tym i będę siedzieć do końca życia no, no, ja, w nie? Jasne, no. jasne, nie, no Wiadomo, że no, każdy się tam rozwija i ja, ja, ja rozumiem, tylko po prostu... Mm, Gdzieś ta nasza dyskusja o tej klęsce urodzajów zabrnęła w, w rejony. Przecież w ogóle w klęskę. w rejony, że ja tego, że w klęskę ja tego horroru. łańcucha przyczynowo-skutkowego już nie jestem w stanie odtworzyć. To może już skończmy. Już, no. To może już skończmy. Tak, myślę, że tak. przeszliśmy od klęski urodzaju do po prostu klęski horroru. A, musisz coś jakaś. Siku, ciebie już e... po prostu nienawidzą wszyscy, nie? No, zawsze znaczy ja się domyślam. Ja, ja, ja, ja już. Przestałem... Ale jeszcze cię zaprosimy kiedyś, tak. Tylko do tematu o e-bookach. Tak, zaprosimy cię do tematu o e i to, to już w ogóle... E... Tak. W ogóle ja, ja nagrałem na po... w styczniu taki podcast, meta-podcast na brzuchu Wieloryba i ja powiedziałem, że... Mm, przez wiele lat mnie łączyło bardzo zażyłe stosunki z Karpę Noctem i ja się uczyłem pisać w Karpę Noktem I, i zresztą y, w ogóle czasy Przemka Romańskiego i tego pierwszego czasopisma, które miało wychodzić, gdzie ja w ogóle jakieś teksty przygotowałem tam. Tak? Od tego pierwszego numeru. Tak, tak. Ja tylko oglądałam jakieś PDF-y tego po latach potem, ale nie mam tego zupełnie. I, i, i, i ja byłem tyle razy związany i powiedziałem, że to mo moim takim, mówię, założeniem na na, na rok 2018, że chodzi o podcasting, to jest powiedzmy 24 podcasty na brzuchu Wieloryba i nagrać odcinek dla Carpe Noctem. I proszę bardzo, mamy 13 lutego, godzina 22.30. I ja już mam to założenie. To z Carpe Noctem się nigdy nie wychodzi. To widzisz, nawet nie wiedziałam o tym, zapraszając cię. W ogóle to jest zabawna sprawa, bo ty wspominasz o Brzuchu Wieloryba przy okazji mm, roz, swojego podcastu o, o erotyce. Tak? Nie pamiętam. O pornografii, tak. O pornografii. A, a e, Szymas wspominał o krwawym praniu. I tam też ten no, taki mocno kojarzący się z erotyką film. I tak mnie to rozbawiło właśnie, jak sobie tak powiedzmy taką metę robiłem, to chciałem sobie o tym przypomnieć. I akurat taka... Mm, że chciałbym nagrać dla Karpę noktem coś aczkolwiek nawet sobie kupiłem książkę, żeby nagrać podcast dla Karpę jako? Yy, to jest taka japońska albo japoński pisarz, albo japońska pisarka Honda yy, a książka nazywa się Przeczucie No. i to ty... jest podobno thriller kryminał ja mówię specjalnie z myślą o tym że chcę nagrać ten podcast, to sobie kupiłem <głos> książkę, o której przeczytam i opowiem no. Może jakbyś pozwoliła. No jasne. <laughs> I tak cię wszyscy nienawidzą, ale nagrywaj. <laughs> nie, dobrze, no, żartuję. <laughs> Dobra, to w takim razie kończmy już. E, chyba że macie coś do dodania, Paweł? Nie, no. nie, już nie, nie wiem co ja, mnie też, mnie już, też już czuję, że wyczerpaliśmy dzisiaj co najmniej 10 tematów. <laughs> I tym tym pozytywnym akcentem na koniec e, myślę, że się pożegnamy. Także do usłyszenia. To ja dziękuję bardzo, że mogłem z Wami nagrać po raz pierwszy. No. I mam nadzieję nie ostatnio. Ja też dziękuję i do usłyszenia. Dzięki. Do cześć. usłyszenia.